Witamy w najnowszym odcinku naszego mms podcastu. Cześć. Przedstaw się, może co? No to Marta jestem, no. No, a może ktoś słucha pierwszy raz, no? No to dobrze. Nazywam się Marta. Je, jak pełnymi zdaniami, czy jak weekend, prawie, no? Ja jestem Marek. Moja żona Marta, która się wygłupia, nie wiem czemu. Nie, ja się nie wygłupiam? No wygłupiasz się. Zrobię teraz głupią minę. Mam nadzieję, że nie dostanie takiej śmiechowej jak na odcinku specjalnym, tanecznym. Tanie, czy chciałabyś coś powiedzieć? Nie, może już taka śmiechawa się nie przyda. Że... Dobrze. Dzisiaj chyba po raz pierwszy zrobimy. Yy, wymyśliłem jakiś temat do odcinka. Yy, pięć minut temu. <śmiech> Ale najpierw kilka małych temacików, a potem taki większy temat. Chcemy dzisiaj popowiadać. ale też mam to może niespodzianka za chwilę. Marta ma nowy zegarek. Przyszedł dzisiaj. Właśnie tak. Mam zegarek z MMM-sami. Zrobimy zdjęcie i umieścimy je pod postem. Powiedzcie nam, czy ładny. W skali 1 do 10 proszę nam powiedzieć. Właśnie, dlaczego tak mało komentarzy? No właśnie, znaczy, najbardziej mi jest przykro, że ten... E, że nikt nie zostawił komentarzy żadnego odnośnie tego e, tanecznego, bo tak to nie... Pewnie nikt czy... nie dotrwał do końca. Bo tak, no dobrze, no ale chociaż ten kawałek, to ten mogli, mogliby skomentować. Poza tym, halo, halo, co ja się dzisiaj dowiedziałam? Że e, Emo, słuchasz nas, ale ja nie widziałam żadnego komentarza ani jednego, bo skóra faktycznie jeden zostawił. Tak, cały jeden dawno... Ale ty, Emo, nie... Przecież to tak wiele nie kosztuje, żeby nakliknąć i napisać a fajny odcinek, fajny jest, la, la, la. Zmarsz, że słuchasz ze strony, a nie pobierasz sobie klików później. No właśnie. A. Naprawdę, to no, nie... Po, pozdrawiamy nie, wszystkich. No. Znaczy, no, tych wszystkich, o których wiemy na pewno. Czekaj, damy radę wymienić tych, o których wiemy, że słuchają. Hmm. Takiego pozdrowienia dzisiaj. No hmm. tak jak zwykle, no nie no, wiem. Dla Skóry, dla, dla emo, emo, dla Tomka. Tomka. Asi. Hmm. Asie, nie wiem czy nas teraz słucha. Est... nie wiem czy Est... czy Tego, dla... Da, da, da, da, da dj Ara, bo on pewnie nas słucha. No chyba to ostatnio słucham. Nie. Mm. E... Właśnie Pinia, nie wiem co się nie ostatnio dzieje, ale Pinio, jeżeli żyjesz, odezwij się. Jeżeli no właśnie, bo nas, się martwię Piniu. Dobrze. Dobra. Co jeszcze mam dzisiaj do powiedzenia? Mm. Ja mam na swojej żółtej karteczce napisane, że House wrócił, jest dzisiaj nowy odcinek, bo dzisiaj jest wtorek, który? 19. Tak. Postaram się zrobić. Nie, 18. 18? Tak. No dobra, jest wtorek. Sprawdźcie sobie w styczniu, wtorek. 18, 17 był wczoraj, bo od wczoraj były kubki termiczne w wietrące. <głos> tak, Marta, co dzisiaj zakupiłam. Marta kupiła sobie kubek termiczny. Zgadnijcie, jaki kolor. To jest pytanie konkursowe: jaki kolor? I za ile? Ja za ile to sprawdzą, ale jaki kolor Marta kupiła sobie hmm. kubka? To jest pytanie konkursowe. Jeżeli ktoś odpowie poprawnie w komentarzu do piątku kupuję mu taki kubek. O, przyszła właśnie mama. O, przyszła zguba zapracowana. Przyszła zguba, więc chyba zrobimy na moment przerwę. No i, i wrócimy za moment. I momencie. zaraz wracam. No to po tej małej przerwie no to przepraszamy. Znaczy wy i tak nie odczujecie tego, że jest przerwa, ale dla waszej wiadomości mówimy, że jest przerwa. Nie wiem, może muzyczkę puszczę w przerwie jakąś. No, zobaczymy. Co tam? Yy, o tam mówiliśmy? O chaosie? Tak, że wrócił chaos. Wrócił chaos, tak, dzisiaj pierwszy odcinek po długiej, długiej przerwie. Nie wiem, to bo... z... Nie wiem, ale w ogóle z serialami był, jest teraz kicha. Teraz wrócił chaos. Wi się pojawiło, no bo y, teraz właśnie się zaczął ten sezonowy. A tak, tu nie ma teraz ani vampirów, ani nie wiem, jakichś tych innych. Fringe'a nie ma. Fringe'a, o co jeszcze tam było? Bo event się teraz kończył. No, ale nie wiem, no dobra, no to mamy serial drugi. nam no, wrócił drugi serial. Co masz jeszcze do powiedzenia? Co masz na karteczce? Bo teraz Ty możesz mówić No, ja ogólnie co chciałam co powiedzieć Co masz? Pokaż O zabrał mi, no Ty jeszcze masz tam też coś Dobra, to może yy, chciałam powiedzieć o tym, że teraz trochę się stresuję, bo yy, przede mną yy, są lekcje otwarte A ty wytłumacz co to No klienta? właśnie chcę, daj mi powiedzieć Lekcje otwarte w dwóch grupach e, baletowych dzieci, które prowadzę e, w edukacji artystycznej. Powiedz, co to są lekcje otwarte, a Ty mówisz, że masz dwie Lekcje otwarte to są takie lekcje, na które rodzice, znajomi... Babcie, dziadkowie mogą wejść sobie na taką salę i zobaczyć, jak dziewczynki ćwiczą. Bo ogólnie po to, żeby nie rozpraszać dzieci, to nie zaprasza się rodziców. Tak, posiłków. ale żeby rodzice po kilku miesiącach mogli zobaczyć jakieś efekty, co zrobiły te dzieci i tak dalej. po czego nie zrobiły. Ale po czego nie zrobiły, jak im tam idzie, żeby sami mogli też ocenić. Kuchanie, moment się na mnie patrzył. Ona rany strasznie, <śmiech> <miał> koszmary. Ale <śmiech> daj mi skończyć, bo tak przerywasz no. mi, no. No, więc trzymajcie kciuki za mnie, bo w czwartek mam pierwszą właśnie w Opatkowicach lekcję. No gdzie miałam taką właśnie generalną próbę z dziewczynkami. No i w poniedziałek... No i w poniedziałek drugą. I trzymajcie kciuki, to w przyszłym odcinku będę już mogła powiedzieć, jak wyszły. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No to tak to okrótce. Aha, i chciałam coś powiedzieć, co mnie zainspirował... Martin Lechowicz, w sensie w tym e, listonosz... Poczekaj, na... poczekaj, Cii. A, to tylko nasza, znaczy moja teściowa, mama Marty włączyła telewizję. E, no Zainspirował mnie Martin Lechowicz, e, to jak to jest listonosz na odwyku, tak się nazywa? Czy... Okiem chrześcijanina. Ogień chrześcijanina. E, było o tym, że o braku czasu, że ludzie nie mają czasu. Ogólnie, takie krótkie. Może nie potrafią powiedzieć, nie chce mi się, tylko mówię, nie mam czasu. Tak, i wszystko, co cały czas co słyszę, nie mam czasu, no, jakoś jest to dziwne, ja rozumiem, że każdy z nas ma mnóstwo obowiązków różnych, czy to szkoła, studia, nie wiem, praca, nauka no ale, i tak dalej. Ale to tak jak Martin mówił, polecałbym wszystkim znaleźć sobie ten tekst, bo to albo jest spisane, albo mówione, to nie jest, że nie mają czasu, to jest wymówka Tak, bo mi się nie chce, bo tu lepiej posiedzieć, po, po nie wiem, a tu im więcej człowiek ma obowiązków, tym więcej ma tak naprawdę czasu, moim zdaniem. Ja pamiętam odkąd, ja od małego chodziłam np. do dwóch szkół, ja miałam na wszystko tak naprawdę czas, mimo tego, że miałam dużo różnych zajęć, to znajdowałam czas i ja, mimo teraz też pracy i tak dalej, jeśli ktoś będzie chętny, żeby się ze mną spotkać, ja znajdę dla tej osoby czas. Nie będę mówiła, że nie mam czasu, tylko powiem, wiesz co, może akurat dzisiaj nie mogę, ale może jutro czy pojutrze się odezwę i, i się spotkamy. Nie ma czegoś takiego, strasznie nie lubię tego. Nie wiem, jak Wy macie, czy Was to spotyka, czy sami tak mówicie często, że nie mam czasu, ale to robi się denerwujące, bardzo. Okej, okay, to taka ma hmm, depresja o tym. I teraz może coś wspólnie powiemy, żeby Marek się też mógł odezwać. Ostatnio skończyłam czytać książkę, znaczy wczoraj. Wczoraj. No, teraz skończyłam dział. Czytać... Polecamy książki. Tak. Skończyłam czytać teraz skrzypce z Auschwitz. Tylko jest nazywa. problem, bo ja nie do końca wiem, jak przeczytać... Autora. Autora. Ale Maria Angels Anglada. Ale, ale jak ale... sobie wpiszecie po prostu skrzypce Krzypce z Auschwitz, z Auschwitz no. to Wam wyjdzie autorka tejże książki. Bardzo ciekawie mm. napisana książka w ogóle. Tak. Taka ciekawa historyjka. Historyjka, no. A dlaczego nie? Mogę powiedzieć, że historyjka, czyli mała historia odnośnie epizodu, który był w Auschwitz. Nie wiadomo, czy on jest prawdziwy, czy, on, czy jest to całkowicie zmyślone. Nie ma tutaj e, inskrypcji. Czy jest inskrypcja, czy to było Bo ja nawet nie wiem, czy to Przez chwilę myślałem, że jest to prawdziwe, a potem myślałem, że nie jest, i, i w końcu nie wiem rozdziały. O nie, są dokumenty poprzedzające poszczególne rozdziały, są. Ale to oczywiście. dokumenty, nie, rzeczywiście każdy rozdział. Poprzedza, Zabiera tak dokumenty poprzedza jakiś jakieś tam. Dokument. Aha, ale, ale skoro jest takie stwierdzenie, że te dokumenty, to prawdopodobnie książka jest fikcją, jednak. no być może. Ale Aczkolwiek to... jest bardzo ciekawa, polecamy wszystkim. Jest to cieniutka książeczka, niezbyt droga nawet chyba. 19,99 mam cenę z tyłu. Jeszcze jak VAT u nie było, ale jeszcze sprzedają książki bez VAT-u, tą książkę akurat Marek dostał na imieniny, to tak chcę powiedzieć. No. Coś tu chciałam, taki ten. Co um, chciałeś? Fragment, coś. Jak chciałeś fragment? Uu, czekaj, znajdę, mów coś. Dobra, fragmenty nie są istotne. No. Dobrze. W po, <kluje> polecamy tą książeczkę, do przeczytania wszystkim. No i tam naprawdę jak się ją czyta, to tak. Parę takich fragmentów chwyta za serce jak tam na przykład. No można się coś... poczuć jak tam mniej więcej. No oczywiście nigdy nie poczujemy. Chwyta coś tam, jakiś skrawek jak o Dobra, a teraz ja będę mówił. Nie A czemu? Nie, no wystarcza książka. No dobra. Polecamy wszystkim książkę jeszcze raz. Powiedz jaką? Skrzypce z Auschwitz. Skrzypce z Auschwitz. Mnie się też bardzo podobało, ja już dawno czytałem. A, dobra. E, mam problem z moim telefonem dalej. Czy ktoś dalej wie jak rozwiązać mi problem z, z programem? I chciałem powiedzieć, że... Taki program, który ściągnął jakiegoś wirusa i jak, jakiś badziewa na komputer, co się powrócę. No, Nie wiem, dlaczego był wirus w programie ściągniętym z oryginalnej strony. No, ale to szczegółów. Hmm. Dobra. O telefonie chciałem powiedzieć, bo chciałem, muszę sobie Androidem aktualizować. Jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, albo zna jakąś dobrą stronę, gdzie to dobrze tłumaczą, to powiedzcie mi, jak Androida można i w jaki sposób mam backup zrobić. A co to jest w ogóle? Android to jest ten system operacyjny, który jest w moim telefonie. To jest tak naprawdę system, tak jak Windows na przykład. to jest system operacyjny no. w telefonie. Ja mam wersję 1.6, a wiem, że jest wersja późniejsza i chciałbym, żeby to Czy Rozumiesz moje kochanie teraz? Tak, teraz rozumiem. No. I podobno z nowym Androidem działa, więc dlatego mam prośbę. Mam nadzieję, że ta dygresja. Dobra. Za dwa tygodnie nie będzie odcinka. A dlaczego? Bo będziemy na obozie. Nie możemy na obozie nagrać? No ale nie będzie go. Aha, no tak, no nie będzie mieć jak wrzucić. No dokładnie. Ale nagramy. Na pewno. Nie no nagrać nagramy, ale za dwa tygodnie nie będzie na pewno, bo od 6 lutego jesteśmy na obozie. Nie. Chyba, że będzie tam internet, a przecież mam Żeby był ten internet. A poza tym nie bym musiałbym wszystkie hasła, nie chciałbym się wszystkiego tego. Nie, celu. to spokojnie poczekają ci nie stanie, ale nagramy, jak tylko przyjdziemy, to wrócimy. Ale, Ale, ale, ale no co? No, no mów, bo tak jak no ale... No nie, no bo a, ale, bo idziemy do teatru w piątek. A właśnie, tak. I, I może nagramy jakiś krótki odcinek o tym, jak było w teatrze. No właśnie, idziemy, yy, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, o teatrach i tam było, że chcielibyśmy jeszcze na tą sztukę iść. Nie, nie wiem, czy ktoś z Was okno pamięta. na parlament. A tak, chodziło okno na parlament, bo to było tego samego twórcy, co Mayday i Mayday 2 Mhm. Tą sztukę. Dobra. Co prawda to się teraz specjalnie zostawiłem na koniec, bo to się wiąże z naszym głównym tematem dzisiaj. Ale jeszcze ja mam, jeszcze teraz o filmie myślmy o tu i ja mam tu. No dobrze, no tak, tak, tak. No. Dzisiaj ogólnie będziemy mówić o filmach. O aktorach i o aktorkach. O rankingach takich. Tak, bo znalazłem Filmoda. rankingi na Filmwebie i spróbujemy je omówić naszym sposobem. Co myślimy o tych rankingach. Dobra, Nie, ale zanim to będziemy, to ja bym chciała że, powiedzieć, że dzisiaj oglądałam taki film, Fragmenty Tracy. Tracy, moje ulubione imię. E którą główną rolę tam zagrała Ellen Page i co jest yy, ciekawe, to jest aktorka Rok Młodsza Ode Mnie, czyli ma 24 lata w tym roku, skończy w lutym i ona tak samo bardzo młodo wygląda, ona gra y, rolę y, nastolatek tak naprawdę w tych filmach i tam komentarz przeczytam jednego kolesia, że no nie wierzę, ta dziewczyna ma 24 lata, a wygląda na 14 i tak mi się skojarzyło to ze mną, ponieważ ja też mam teraz w tym roku, będę miała 25, a też praktycznie wyglądam 14-15 lat, więc, więc fajnie było znaleźć taką aktorkę, która jedna wyglądała tak samo młodo jak ja, jeszcze jak dziecko praktycznie. I powiem Wam, że świetnie zagrała tą rolę i tam ludzie też mówili, że właśnie dobrze to zagrała. Grała tam Tracy Berkowicz. Ale ostatnio jak oglądaliśmy z nią film, to przysypiałaś. Ale to co innego było, to była późna pora, i w ogóle nie, nie dynektora. No, ona grała w Incepcji. Tak, jeszcze. No, są wielu tam filmów, ja sobie napisałam, będę chciała, żeby mój mąż, jak będzie taki dobry, Postarał się wynalazł. Do te tak, tak. No, super. Yy, no, przynajmniej te, które tu mam takie, jedne z ważniejszych, które chciałam by obejrzeć. No, w każdym bądź razie yy, w tym filmie grałam, jak miała 20 lat, gra 15-letnią yy, dziewczynę tam z problemem na nastolatką. Jeśli ja nie ktoś uważa. Tego filmu z nastolatek, że ma problemy, to nie chłopaj, że ten film wtedy się przekona, że ona faktycznie ma takie problemy. Ale to powiem. jest film. No dobrze, film. No dobrze, się ile w filmie można rzeczy umieścić? No ja go nie oglądałem, mm. tylko patrzyłem na fragmenty. Dobrze, ale powiem tak, że na początku ciężko było przyzwyczaić oko. Na początku myślałam, mm. że go nie będę w stanie obejrzeć. Był dosyć krótki. No jest strasznie... dosyć krótki, bo trwa raptem <śmiech> godzinę 14 w sumie, więc jest krótki na, jak na film. Na filmie został strasznie skrytykowany właśnie za to, w jaki sposób jest nakręcony. Ale tam było specjalnie, że to jest na podstawie jakiegoś tam malarza, który tak jakoś robił, czy coś, tak właśnie taki sposób. Kwadraciki. Tak. Faktycznie ciężko było na początku ok przyzwyczaić, ponieważ zobaczyłam, na ekranie było mnóstwo różnych kwadracików i na każdym działa się jakaś inna scena. Yy, więc było ciężko na początku. No dobra, ale już nie No Ale jak coś to polecam. i przede Marta wszystkim Marta poleca, ja nie mogę polecić, bo nie oglądałem. I przede wszystkim cieszę się, że znalazłam kogoś, kto wygląda podobnie jak ja. Aha. No a z filmów tak. Yy, ostatnio yy, oglądamy sobie stare filmy. Znaczy, okazało się, że Marta nie oglądała jednego filmu z Louisem Definesem. Mam nadzieję, że znacie takiego człowieka jak Louis Defines. No, dobry, dobry aktor. Francuski aktor, aktor no. <śmiech> genialny po prostu. Tak jak on grał, to nikt nie zagra. No i jeszcze ja z takich newsów no już pewnie większość wie, ale pamiętacie jak polecaliśmy film Czarny Łabędź? Czarny łabędź zawsze mam problem tym. Czarny <grym> Łabędź jak opowiadaliśmy, to wyobraźcie sobie zrobić Natalii Portman dostała do tego globa za rolę w tym filmie. No i powiem, że słusznie, bo ostatnio jakoś mało nie było słychać, ale teraz faktycznie.. Ten film jak się oglądało to no dobrze zagrała tą rolę, naprawdę, więc. To no, trzeba przyznać, że akurat zasługiwała ona. na to. Dobra. No to co, idziemy? Idziemy na ranking Idziemy tak, pod, pod to, to komputer. To jest sobie krzesełko kochanie. A to jeszcze popcorn, nie, bo ja popcorn Dobra, od czego zaczniemy? No od czego zaczniemy? A zacznijmy sobie od film na świecie, tak? Czekaj, bo to ja nie wiem. Tak. Dobra, filmy na świecie na świecie i to no. będzie ranking według filmowego będziemy mówić mniej więcej o filmach, może nie o wszystkich, ale o tych, które uznajemy za ciekawsze. No ile będę znała, bo nie wiem, czy są. Dobra, widziałam. numer jeden. Numer jeden według Filmu, filmów światowych to skazani na show Dobry tak? film. No. Dobry film. Ale nie wiem, czy aż tak dobry, ale na pewno bardzo dobry. Ehm, książkę chciałbym przeczytać. Kto jest autorem książki? King. King? King. Stephen King. <laughs> Dobra. Numer dwa. Ojciec chrzestny. Nie znam tego. Znaczy znam znaczy, nie znam. Widziałam fragment, mnie nie zaciekawił, nie lubię w ogóle Ojciec chrzestny. Kiedyś przyjdziesz do... Nie, to nie dam. <laughs> Dobra. Nic ja się nie wypowiadam. Ok. Forrest Gump. Miejsce trzecie. Przeciętny. E nie, ja uważam, że bardzo inteligentny film No owszem, ale... Mnie się strasznie podobał, ja bym sobie z przyjemnością oglądał jeszcze raz Ale ja go się dobrze go już nie pamiętam no, Okej, okay, lok nad Kukułczym Gniazdem I Jack Nicholson Szpital no, Psychiatryczny Tak, tak, Szpital Psychiatryczny to jest to co lubię <grym> Ale to jest o, bardzo lot nad kukułczym gniazdem. Ciężki film. Tak, oglądałam go w szkole Puścili nam yy, w tym... Yy, na studiach? Nie na studiach w gimnazjum jak mm. byłam. Puściła nam nauczycielka z języka polskiego i oglądałam tam właśnie ten film. Mhm, dobra. Tu, tu jestem szerebile przezdziwiony. Zielona Mila. Zielona Mila. No. Film dobry, ale czy aż tak wybitny? No, nie za bardzo. Nie wiem. Czy... Ja tutaj, tu bym się... I to naprawdę dużo głosów, bo też patrzę na ilość głosów. 145 tysięcy głosów, bo to jest tam średnia z głosów wyciągana. No i i na piątym miejscu. To jestem zdziwiony, powiem się, zieloną milę. Ale to są. To jest wybrany przez. Nie, to jest na świecie! To nie w Polsce, na świecie. No dobra. That Czy is... filmy światowe? Pulp nie. Fiction. No, Pulp Fiction, no to rzeczywiście, to jest klasyk kina. Mm. Muzyka fajna. Będziemy no, jako. muzyka fajna, no i bardzo ciekawy sposób zmontowania filmu. Owszem. Dlaczego? Co jest w nim takiego specjalnego? No mówisz owszem, a nie masz pojęcia nawet. O? No nie pamiętam. I to jest właśnie, to jest właśnie cała moja żona. Żeby to się na inteligentną to będzie popierać. Nawet naj, najgłupszą głupotę bym powiedział, ale odpowiednim tonem, i ono mi poprze. No bo no dobra, no to mów Dobrze. Ten film jest nakręcony od tyłu. Znaczy tak jest poskładany. Że to, co się dzieje na końcu filmu, widzimy jako pierwsze. A potem się cofamy. Tak czy nie? Nie pamiętam. No, wiesz, to... <śmiech> tak? Okej, to było szóste miejsce. Siódme miejsce. No, na ten film się nie wypowiadam, bo nie lubię tego. Ojciec, ojciec szesny, dwa. Be. no, no Ja nie przepadam za tym filmem, ale ale nie jest zły to film. Miejsce ósme. Nie znam. 12 gniewnych ludzi. To jest jeden <śmiech> z najciekawszych filmów, które oglądałem w życiu. Cały film toczy się w jednym pokoju. Całutki film toczy się w jednym pokoju. 12 osób. I to jest, dla mnie to jest taka jedna wielka etiuda yy, A to kiedyś aktorzka. mówiliśmy o tym filmie, czy nie? Puszczaliśmy bałeś. dziadkowi. Jeszcze szczerze, jak tu był, puszczałem dziadkowi. Nie wiem, czy pamiętasz. Aha. No była taka sytuacja, faktycznie. Ciekawy film z 57. roku. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. Ale to trzeba być koneserem jednak. Tak moim zdaniem, bo ciężko jest ten film oglądać. Jeżeli chcecie żwawą akcję, to odradzam tam żadnej akcji nie ma. No. Ale jeśli cenicie grę aktorską, to polecam zdecydowanie ten film. Siedem. To, o... to, to jestem w ogóle zdziwiony. Przepraszam bardzo, ale jestem w ogóle zdziwiony. Że co? Że ten film jest na dziewiątym miejscu. Za nisko, za wysoko? Za wysoko. A ja uważam, że pierwsza za... setka, okej. Okay, ja ale... uważam, że za nisko, bo dla mnie był naprawdę świetny film o siedem grzechach głównych. Tam no dobrze, ale popatrz, następny film na miejscu 10 Milczenie owiec. I nie co? pamiętam w ogóle go, o czym był. No aha. No, więc... Dobrze. Ja myślę, że milczenie owiec znają wszyscy. Hmm. Albo przynajmniej wszyscy. No tak, tak uznaję. Milczenie owiec dla mnie jest zdecydowanie lepszym filmem niż 7, a jest niżej niż 7, no ale. No nie pamiętam. Nie Dobra, go widziałam, a nie Przejrzyjmy widziałam. sobie teraz tak szybko, mniej więcej. Incepcja, o. Incepcja jest na 11. miejscu, ale dlatego, że to jest nowy film tutaj. czasem się zerza. No ale popatrzcie. Miejsce 12, Leon Zawodowiec. zauważa, że 7 lepsze na Zawodowca? Naszym zdaniem oczywiście. Wszystko. Wszystko... Ale najgorsze jest to, że nie pamiętam w ogóle tych filmów, więc ciężko no. mi teraz o tym mówić. Wiedziałam, no ja że to jest tak bo ja nie pamiętam okay. o czym. To Ale to będzie ciekawie. No. Nie przeglądaliśmy tych list wcześniej, więc. O, pamiętam listę Schindlera Lista Schindlera, no i co? No. Jest na 14. miejscu. No dobrze, to myślę, że wystarczające miejsce. Podziemny krąg, czyli Fight Club. To jeszcze ja, taki... Tu już pamiętam. Płatce Pierścieni <coughs> pamiętam. Przejrzymy, zobaczymy może o... Brekhardt mamy na 24. Piękny umysł, bardzo fajny film. Tak, wspaniały film. Miasto Boga. Rekwiem dla snu. Rekwim dla snu, o, to też w ogóle jest świetne. Król Lew, popatrz, na 32 miejscu. Hmm. Seksmisja. Seksmisja na 36. Pięknie. Czas apokalipsy. Mm, co tam jeszcze Monty jest? Python i Świętegral Graal na 40 miejscu. No, gratulacje, że ludzie mają trochę poczucia humoru. No. Co prawda, wolałbym, żeby to były Żywot Briana na przykład. O, wyspa tajemnic się 7 samorajów na 50. miejscu. Tak patrzymy sobie. Lśnienie, ale to z 80 roku. Jest Żywot Briana na 57. miejscu. Dobra, dobra. O, przerwana lekcja muzyki. Szkoda, ale... że tak nisko, ale dobrze. 62. Się... 62. miejsce przerwana lekcja. Dzień Świla, dlaczego tak nisko? No, ale to przecież jest światowe, no to wiesz. No zaraz zobaczymy sobie mm. sens życia według Monty Pythona na 66 miejscu. Ale dziwi mnie na przykład, że tutaj jest katedra. Co jest? Co było takiego specjalnego w filmie katedra? Nie wiem, ale nam puszczali to właśnie na ten... Popatrz, Czarny Łabądź, ale ma 8,5 tysiąca głosów, więc na razie nie bierzemy pod uwagę. No. Adwokat Diabła. Też wspaniały. Psychoza, 74 miejsce, adwokat mm. Diabła 77 Tałą tą listę O może... i szósty zmysł. No, całą tą listę możecie sobie zobaczyć na filmwebie No powiem wam, że nie wszystkie filmy kojarzę dobrze, więc Dobra, a zobaczmy jak to wygląda. Uh, ranking seriali Polska. Tak czyli. No tak? film udaj teraz. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. seriali filmu. Jest film Polska. Czyli polskie filmy. Na pierwszym miejscu pianista. Jak to jest polski film, to ja jestem. Nie wiem, jestem chyba jakiś dziwny, że to jest polski film. No właśnie. Um. Nie wiem kto by myślił, że to jest polski film. Chyba. A w jakim języku się mówi w Polsce? Po polsku. Po polsku. Przepraszam, bardzo, jeżeli po polsku się mówi. To dlaczego w polskim filmie? Czy może mi ktoś odpowiedzieć na takie pytanie? Dlaczego w polskim filmie mówi się po angielsku? I don't know. <laughs> Drugie miejsce. Sex misja super film. Miejsce Albercik, katedra. Trzecie miejsce katedra. To też dla mnie takie krótkie animacje to powinny niestety być nieliczone w takich rankingach. No, dobre, ale nie. Czwarte miejsce. Dzień świra. Zdecydowanie się zgadzam. Dobry film. Dobry. Nawet postawiłbym go... Jesus. <coughs> ja. <coughs> postawiłbym go na trzecim miejscu. Nie, na drugim miejscu bym go postawił, a pierwszy dałbym Seksmissie. Wywaliłbym katedrę i wywaliłbym pianistę. Też bym dała. Ja bym dała dzień Seks mm. Przesłuchanie z Jandą. Dobry film. A to co próbowałam coś oglądać z tobą? Krótki, fi krótki film o zabijaniu kieślowskiego. No. Ja nie przepadam za nim. Sztuka spadania, co to jest? Nie Zresztą, znam w ogóle kto zna film Sztuka spadania, polski film? Uwaga, klikam sobie teraz, żeby zobaczyć, co to jest za film. To jest animacja. Hmm, krótkometrażowy. I to jest najlepszy polski film, proszę Państwa. Hmm. Nie zgadnę, pewnie, to jest tego samego twórcy, który zrobił yy, tę katedrę. Tak? Zgadłem czy nie zgadłem? Tak. Tak jest, zgadłem. Tak, bo ja y, cały film oglądałam, jak on tworzył y, A, na i... mediach, y, puścili nam na studiach, więc dobrze pamiętam tego kolesia. Okej. Okay. I taka sztuka spadania z 2004 roku jest na siódmym miejscu. Ma 14 tysięcy osób głosowało na nim, jest na 7 miejscu trzy kolory, przypadek, nie znam filmu od razu mówię, 9 miejsce, trzy Bóg, kolory nie osiem. znam żadnych filmów, z jak Dług, rozpędą... nie, nie dopiero jak rozpętałem drugą wojnę światową, sami swoi o to, no i ja właśnie się zastanawiam jakim cudem tak wspaniałe filmy Miś. są tak nisko Misia dopiero na o, i to jest, tu pokazuje niezrozumienie ludzi z dzisiejszych czasów misia, Misie jest dopiero na 18 miejscu, a głosowało na ja niego żąby. 57 tysięcy u, bu, ludzi du, bu, u, bu, du, bu. Ja myślę, że to tak... Tacy hejterzy się pojawili. Czy wy lubicie misia? Powiedzcie nam, czy lubicie misia? Lubisz misia? Lubię. Dobra. Nie mam mocny. jesteś moim misiem? Nóż w wodzie. To jest nudny film, muszę przyznać. Na 25. miejscu. No, to dam jeszcze? Nie lubię poniedziałku, no tak. Nie ma to róży bez ognia. To się zgadza. On nie lubi poniedziałku, bo co poniedziałek coś gubił. Chociaż dzisiaj podobno zostawiłeś w szkole. A ta, A rzeczywiście... Coś zawsze to musi ty w... coś zgubić, jak dobrze, że... Ale to dzisiaj, a nie wczoraj. No dobrze, ale co? To pełną, czy nie Do pełną? połowy pustą no ale... Dobra. Nic w razie nie kojarzę. Tato, patrzymy tak sobie na zdjęcie. Babank 2 kojarzę. Matka Joanna od Aniołów kojarzę. Zezowate szczęście. Znachor. Znaczy ja ogólnie to kojarzę. Jak działa jamniczek? Jak działa jamniczek? Film z 71 roku, nie wiem co to jest. 52 miejsce. i Jak działa jamniczek to nikt nie do streszczenia filmu. Animacja. <grym> <grym> Dobra. Łe. Jest. macie Ja mam nadzieję, że wam się podoba chociaż to troszkę, o czym mówimy. Rozmowy kontrolowane na 60 miejscu. teraz będziemy się skupiać, bo jeszcze mamy serię. O, kogiel -Mogiel, fajna komedia. Kogiel-Mogiel, fajna komedia. Może, och, Karol się znajdzie? Twoja ulubiona. O, Jasminum! Jasminum jest fajne. To był bardzo fajny film jak, co tam ta dziewczynka cały czas mówiła? I... No, co mówiła dziewczynka? Nie, właśnie Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No, nie rozumiesz? Hmm. <laughs> e, czekaj, czekaj, Wiem, czekaj. bo tam tak było charakterystyczne, że dziewczynka coś mówiła, no. tylko zapomnieliśmy co. jak się przypomnieć Czekajcie, no musimy pomyśleć. Może ktoś pamięta, co mówiła dziewczynka z Jasminą? Co mówiła z jasmin dziewczynka z Jasminą? E, jaki tam? Czekaj. Dobrze, nie, nie, nie no, możemy sobie przypomnieć Jeżeli sobie przypomnimy, to napiszemy W opisie, co mówiła dziewczynka z Jasminą Chyba, że jeszcze się no. je przypomni w tym odcinku Okej okay. Dobra, teraz, teraz mam Rating Seriali, seriale, ale światowe na razie seriale Kompania On, Braci Nie znam Mnie się nie podobał Kompania Braci Dr. House na drugim no, miejscu. Jasne, dobry. Ja nie wiem, dlaczego jest na drugim miejscu, a nie na trzecim. Um, znaczy, nie na, tym, nie na pierwszym. No Dexter. Właśnie. Nie Dexter. znam. Słyszałem, że dobry serial, ale no nie oglądałem. O, następny, jak poznałem Waszą matkę. Ja poznałem Waszą matkę, świetny serial. Świetny, bardzo nam się podobał. Latający Cyrk Monty Python jest na siódmym miejscu. Przepraszam, że przeskoczyłem znam, dwa, ale. To też nie. Na piątym miejscu jest miasteczko Twin Peaks. Pierwszy serial, który. Serial taki Nie telenowela, która miała Stały scenariusz Znaczy nie Bo wcześniej na przykład seriale były tak No tam jakieś policyjne czy coś Na zasadzie um, Odcinek Kończy się w odcinku I następny odcinek zaczynamy tak od zera Nie pamiętamy tego co się działo wcześniej Ewentualnie jakieś małe nawiązanie do odcinka Który był dziennik Rozumiesz? A tutaj była ciągła fabuła Jeżeli ja, Pewnie wiedzieliście wszyscy o tym, bo no, nas tylko inteligentni ludzie. <grych> Dobra. Dla tak, mający segmenty Pythona to nawet mamy całą Tak, kolekcję, mamy całą kolekcję. Więc widziałam. Ale co to jest? Mistfits. Czego nie kojarzę? powiemy. Zakazane Teraz Imperium. Też nie, nie kojarzę, przyznam się. O, pamiętniki kujerze. wampirów, ale szkoda, że tak nisko. W nie. Taki sobie serialek dla. Na stolatku to jest tak naprawdę... Hmm, nie kojarzę. Hmm. Przepraszam, przepraszam, że tak buczę, ale z co to za serial. I powiem wam, że... No, może być ciekawy ten serial. Ale pierwsza o nie słyszę. Słyszałeś o tym serialu? Nie. A ocena społeczności się bardzo dobra więc... No, no, no, zobaczymy. Tak jakby przeskoczyły Gdzie te seriale? Tu są seriale. Jakie mamy jeszcze seriale? Patrzymy na seriale, które nam się podobają. Będziemy podobać, na których są. Supernatural kiedyś lubiłaś bardzo. O, owszem, ale potem przestałam oglądać, bo jakoś tak Muszę Kiedyś pooglądać dalej. No... Hmm. kurczę... No. Simpsonowie! Simpsonowie na 29. miejscu. Nie wiem czy wiecie, ale Simpsonowie... 22 lata. Już są. Ja nie wiem, czy w tym... A właśnie, czy w tym roku był nowy serial? 22? Z Simpsonów, czy nie? Nie wiem, ale a propos tego, to tak samo Simpsonów lubimy jak w MMM więc. No bo ja jestem Homer. Nie, nie Firefly. Nawet nie wiedziałem, że tak wysoko będzie ten serial, no ale. A co to jest za serial? Kojarzysz kiedyś oglądaliśmy taki serial, kochanie, yy, science fiction, ale wygląda jak western. Na takim statku latali. Na pewno oglądałeś ze mną ten pełnometrażowy Firefly. Może. O takiej dziewczynie, której tam, no tam porwali, ona miała jakieś mocy specjalne. Aha, no tak. Na takim statku rozładującym no, przelatali. latali. było. No. no śmija, dalej... Battlestar Galactica. Dlaczego to na 35. miejscu? To jest tak świetny serial. Całe poprzednie wakacje spędziłam, czy nie? Nie wiem, jak można takim serialu. Co my tu jeszcze mamy? Alfred Hitchcock przedstawia na 50. miejscu. Świat według Tak U, nie grudniczka. za bardzo kojarzę tych. Weronika Mars. Fringe! Gdzie jest Fringe? 63. O, Fringe 63. Weronika Mars, 58. Co jest ambitniejszy serial, to, to niżej. Wiemy. O, ten film, który w końcu, muszę, znaczy serial, który muszę poglądać, bo my ściągasz. Lies, się... ale no masz 13 odcinków, w czym nie No idę. to muszę sobie w końcu pooglądać. Wtedy będę mogła coś powiedzieć. Czyli, chirurdy, to był też nawet fajny Czarnika film. Skrężyca z Księżyca na 91. miejscu. O. No i właściwie powiem wam, że... O, Archiwumix, Archiwumix. o rany. Na 97. No dlatego, że już to <coughs> takie stare, teraz mało to, który raz to ogląda. O. Ej, czysta krew, a to akurat nie spodoba Dobra, zakończyliśmy seriale e, A teraz seriale polskie O, to będzie gorzej, bo ja nie lubię ogólnie polskich rzeczy. Alternatywy 4 A to akurat jest fajne to I to jest na do... pierwszym miejscu Ja się z tym zgadzam, że jest to dobry film, ale nie wiem czy aż tak Znaczy dobry serial, ale nie wiem czy aż tak dobry Jak tak dobry? Nie wiem co będzie dalej Pitbull, nie znam, czas honoru Też nie znam o, Oficer Oficer dobry był serial Glina Odwróceni nie, nie. Cztery Pancerni i Pies Dobry serial Siódmy, ja nie lubię A ja lubiłam Kariera Nikodemadyzmy I to powinno być wyżej To jest genialny serial Ach, Genialna kreacja, ale ludzie nie rozumieją teraz takich filmów Nawet mało kto głosuje na niego no. Patrzymy dalej, co my tu mamy Zmienicy na czternastym dopiero Zmienicy na czternastym, widzisz? A wcześniej jest jakieś usta, usta? głupie? no, no. Okay. Słuchaj tak to jest. Wojna dymowa. Wojna mamy dymowa. też kolekcję, wojny dymowej. Na... Tak. Lubimy niektóre. Skraniki Auschwitz. Hmm. Gdzieś to też mam. 40-latek. Tam... 40-latka też gdzieś mam. mhm. mamy, mamy. Też mamy kolekcję oryginalną. Mamy też 40-latka, więc też widziałam. 13 posterunek też był fajny. 13 posterunek? No tam dwa jest. Przepraszam bardzo, dlaczego to się znalazło Ogniem Mieczem? Czy Ogniem Mieczem był serial? Był serial ogniemy mieczem, czy ktoś wie. Ja już sprawdzę, ale.. Ale czy Nie, plus? to może przez przykład... Tak! Podzielony był na cztery odcinki. Zrobili z tego mini serial. I dlatego znalazł się w rankingu seriali. Aaa, głupie. No o. Co jest dalej? No ale tu jeszcze tu się. Wiesz to cały czas myślę nad tym co ona mówiła wtedy To jest minie. Polecamy wszystkim film Jasmina. O, ten Sagali to kiedyś było fajne, kiedyś to oglądałam. Mhm, dobry film, znaczy film, serial. Miodowe lata też kiedyś było fajne. O, licencja na wychowanie. W sumie widziałam tylko parę odcinków, ale było fajne, Marek miał ściągnąć. No nie, nie, Ale to Czekaj, chyba idzie. o, Ekstradycja też był fajnym serialem. Ale pierwszy, a później jeszcze były takie średnie, powiem. A tulipandy w końcu ściągałeś, oglądałeś? to, to jest? Serial. No miałem kawałek, ale zbyt mitna jak dla mnie. O Co? Gdzie no. Matki, żony i kochanki z 95. Niania była. Poczekajcie, ja muszę znaleźć tu mi. Przepraszam bardzo. Dzisiaj y, odcinek przed komputerem. Nie Yasmin... Niecały. No. no nie no, ale duża część. To mów coś w międzyczasie, a ja bym też powiedział Yasmin, nie, no, nie wiem co... Kurczę, ja też nie mogę przypomnieć co mówiła ta dziewczynka. Cały czas. A przez pewien czas, jak oglądaliśmy, ten film, to tak mówiliśmy. Tak, cały czas żeśmy ten, tak mówili. Ale naprawdę bardzo fajny film, ta dziewczynka, bardzo słodka. Hmm. Ale tak to ciężko ci będzie znaleźć. Ziesz? Ale no. ja znajdę to. Przepraszam, ale czasem tak mam, to Marta po prostu znieść tego nie może. Je, to jest bez sensu. To Oglądamy o film jakiś. On tak, jest jakaś aktorka na przykład. Zazwyczaj to, a chodzi o aktorkę. Chociaż o aktorów też. Oglądamy coś. Kurczę, no ja ją kojarzę. Ale z jakiego filmu ją kojarzę? Ja mówię, no nieważne, sprawdzisz po filmie. Jest film, web, sprawdzisz. Mija pięć minut, a ten wstaje. Nie, nie mogę. Przepraszam. Zatrzymuje mi film. I i co idzie? Otwiera sobie strony w internecie i szuka, gdzie grała ta aktorka bądź aktor. Normalnie to jest tak denerwujące, że on nie może poczekać te godziny, czy półtory, czy dwie, żeby się... Dowiedzieć, tylko nie on musi. Już wiem. Już. już wiem. Ja co prawda, zacząłem na filmie, ale już znaczy zacząłem na YouTube szukać filmu. Jest cały Jasmine, yes gdyby ktoś chciał sobie poszukać. E, ale już wiem. Już wiem. I co się dziwisz? A -a. <laughs> Bo tam e, ona zadawała takie głupie pytanie I co się dziwisz? Bo ona powtarzała na przykład ostatnie zdanie a to. wentylator. <laughs> Bo na przykład wiesz. No, no, no, no, czekaj z czym tam była na przykład no kromka, i co się dziwisz. No, no, tak. I ona tak to jeszcze słodko mówiła, więc. Dobra. Aktorzy, to już na koniec. Może trochę mówimy. Strasznie długie odcinki na ostatnio wpadłem. Dobra, aktorzy. Przejdźmy sobie aktorów, którzy są... No tu, tu, informacja dla kobiet. My jesteśmy biedne, pokrzywdzone, bo niestety aktorki są ładne, a facetów żadnych aktorów nie znam teraz ładnych. Nie wiem, może wy znacie, a mi się żaden nie podoba. I to jest masakra, bo mi się bardziej podobają kobiety niż mężczyźni, mężczyźni mają lepiej, bo mają do wyboru na co popatrzeć, a my mamy co? Na główną popatrzeć. Ale jak tak będziesz dmuchać w ten mikrofon, to będą... No... Ja się zbulwersowałam. Ale jak się bulwersujesz, to wystarczająco nam mówisz, kochanie. Dobra. Tak, już się dowiedziałam. Okej, okay. ranking. <ślańcamy> Okej. Okay. ranking aktorów według filmu EBU: Numer jeden, Al Pacino nie. Oceniaj. No, tak, Marta będzie oceniać, jak jej się to podoba. Numer dwa, Antony Hopkins. No, no, no, no, no. Dwóch dobrych aktorów, naprawdę. Robert De Niro. Numer 4, Johnny Depp No, w jednym filmie się tak spodobał nawet. A Numer 5, świetny aktor, Jack Nicholson A to on owszem, nieładny, ale dobry aktor że nie ma, że tu ładny, ja mogę określić Dobra, dobra. żaden nie jest ładny, ale mogę ocenić Sześć, numer 6 Morgan Freeman No dosyć, ja w 7 go pamiętam najbardziej A, w ogóle świetna, miał rola Numer 7 nie kojarzę kto to ja jest Held Ledger chyba tak, się, chyba tak to się pisał Już sprawdzimy w czym grał no i macie tu przykład? No nie no, Parnasus Mroczny Rycerz, Jokera gra. a Aaa, to jest ten koleś, który, który zginął. Gdzie zginął? No on umarł niedawno. Tak? No popatrz, gdzieś do tej śmierci. O, Na Mroczny się... rycerzu. to jest ten, który grał Jokera, który jak dla mnie spieprzył rolę Jokera, bo Joker nie jest taki. Znaczy on zagrał ją tak, jak miałem zagrać, ale dla mnie Joker taki nie jest. Bardzo mi przykro. Z hmm. czego to film? O, z Kasanowi. W grał. Jeszcze. Okej. Okay. Ale nie, nie uznaję, żeby był aż tak dobrym aktorem. Hmm. Numer 8, Krindy Stude. Nie pamiętam No, stary aktor. Aktor starej daty. Trzeba mu oddać, że w momencie, kiedy on tworzył, to. tworzył na najlepszym poziomie. Okej, okay. idziemy dalej. Hmm. Tom Hanks, numer 9. Sympatyczny. Sympatyczny. I Edward Norton na 10. Skąd go kojarzę, ale nie wiem skąd. Nie go nawet. Przepraszam, słabiej się znam na aktorach. No oczywiście, jak to facet. Skąd znamy go? Iluzjonisty. O Fridzie grał. To jest ten koleś. A kojarzę go. Kojarzę go, jest dobra. No jak się zobaczy tam z jakiegoś filmu, to już się bardziej kojarzy kogoś. Dobra. I przejdźmy sobie tak dalej, kto tam jest. Sean kto... Connery. Sprawdźmy, kto został niedoceniony. O, ten z tego, Hausa. Lowry, Lowry. ale on. O, nasz Janusz Gajus na 17. Ale, tak, to jest ten z Hausa to jest aktor jednej roli. Więc to też nie można oceniać, tylko przez pryzmat jednej roli. No tak. Ci aktorzy zagrali kilka naprawdę kreacji takich, że... Masz. Bruce Willis Franciszy... Dobry. Pieczka. Też dobry, aktor. Stanisław Kowalski. Kowalski. Ja Stanisław tym. Stanisław Bareja. Stephen King jako aktor. On grał rzeczywiście epizody w niektórych swoich filmach, a czy w filmach na podstawie jego książek? Ale... Will Smith. 31. miejsce. John Cleese. Kierowiec pana Johna Cleese'a? Czy to jest pan z Monty Bytona? A. A. Marlon Brando, 33 miejsce O, Jerzy Martin Scorsese Jerzy Stur na 36 Dlaczego ci wszyscy z nas Nie ma ani jednego ładnego faceta w stylu normalnie masakra jest O, i mamy, popatrzcie, znowu Więc Samuel L. Jackson na 37 Trochę niedoceniony, jak dla mnie Jest świetnym aktorem 38 i 39 miejsce Monty Python O, Jim Carrey, to jest taki głupek, sympatyczny Eric Idle i Michael Pollin. 38 i 39 miejsce Jim Carrey. Co się z nim dzieje w ogóle? Ja dawno nie widziałem żadnego filmu z Jimem Carreyem. No? Kiedy widzieliście ostatnio jakiś film z Jimem Carreyem? Hmm, okazuje się, że... A, no gra w łobyści wigilijnej. Scrooge'a. No to tak, tylko że to było jakby trochę tak zrobione... Jestem na tak. O, to, to pamiętam. Dobry film. Wszystko Say Yes. Tak, to było dobre. To presidential film. Reunion. Ronald Reagan gra. Ale... Ogólnie... O, Ripley'a zagra. Nowy film będzie. Ripley is believil... Believe It or Not. I zagra Roberta Ripley'a. Wiesz, kim był Robert Ripley? Taki badacz, który... Um, Cuda z całego świata, takie rzeczy nie wyjaśnione badał. Zresztą właśnie nie badał, on je zbierał w muzeum. Mhm. Martin opowiadał kiedyś, e, ma czasem czapeczkę z muzeum Ripley'a, że był w Londynie muzeum replay mhm. Martin Lechowicz, jakby się ktoś pytał. E, o, nagrody. Popcorny. <grych> nagrody. Okay. Dobra, idźmy dalej, bo... Idźmy dalej. Czy mamy jeszcze jakiś aktorów, który uznajemy za niedowartoszczymi? No, to, to, to Nie znam, bo daj dużo... Nie znasz, nikogo? Bruce Lee! Ewan McGregor. Bardzo dobrze, że jest nisko. Bruce Lee na 55 miejscu. Troszkę dziwne. A gdzie jest Jackie Chan? Rowan Atkinson na 60. Ja się poszło, Robert, Robert, Robert, Leonardo DiCaprio ha, na 59. 59. Jean Renaud Louis de Finesse Za nisko. 67 jest. zdecydowanie za nisko. On naprawdę dobry. Liam Nilsson też niezłe role miał. Milcząc z gwiezdnych wojen. Które które powiniencie nie brać? Nigdy. A no tak. No, to jest fajne, to było zrozumiałe. Właśnie, design. ale czemu Jackie Chana nie ma? No właśnie, teraz go tak mówiłam. Może... O, to jest ten Jest Jackie Chan na 95. No. miejscu. Ono na dzieciaki jest też ten koleś Michael Clare Duncan. No, o, Damon Wayne, hmm. więc no. nasz Konrad jest Konrad. na 96. Chociaż no, Konrad mógłby wyżej, on jest naprawdę dobrym aktorem. No, polski dobry. Wiesław Golas nawet był wyżej od niego. Okej, okay. zostały na, nam aktorki. I tutaj, szczerze mówiąc, jestem zdziwiony. Eee, te, które są na, chyba na czarno-białe, to są że nie żyją. Chyba tak. mhm. Helen Bohan Carter. Ja jej nie kojarzę. I czy ktoś bez patrzenia mógłby ją skojarzyć? Ja ją kojarzę z dwóch filmów. Kojarzę ją z opowieścią o Golarzu. Tylko nie pamiętam, jak to było. Ten musical taki. Deepem. Aha, faktycznie. Była tak, To Johnny Depp tam grał. No, no, no. Nie no mogę to sobie to... filmu przypomnieć, nie ja będę sprawdzał. To pamiętam. I kojarzę z Harry'ego Pottera. Ona grała Last, Run, Last Range. Mhm. No, nie wiem, ale mało no, żeby... ten, mi... jakoś znane. jakoś znane i dziwny, że na pierwszym miejscu. Meryl Streep na drugim miejscu. No to bardzo znana aktorka. Dobra aktorka, oczywiście. Na trzecim miejscu jest Polka. No, ale ona dobrze grała, Krystyna... to, babcia jakby nie kojarzył, w Kiepskich Miejsce czwarte Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer no, Taka przeciwna jest dla mnie No i teraz gwiazda właściwie pokoleń Czyli Audrey Hepburn No, tak. jak za tamtych czasów no to robię. No I teraz nasza, ta która dostała Globa ostatnio Czyli Natalie Portman jest na szóstym miejscu Ja wiem, że to bardzo wysoka jak na tak młodą aktorkę no tak, zwłaszcza, że tak naprawdę no teraz wypłynęła a wcześniej tak, no była w Gwiezdnej wojnie, a potem tak cicho było niej dopiero teraz No nie, no króla, które mieliśmy w No dobrze, no ale jakoś o tym nie było tak jakoś... Aż DVD kupiliśmy, No za parę złotych No nieważne, ale kupiliśmy no. e, Maggie Smith, nie kojarzę doktorki, siódme miejsce. miejscu Znaczy ja kojarzę z twarzy, ale nie przypomnę sobie teraz w czym grała Z twarzy kojarzę? Mam także że z twarzy kojarzę, ale na przykład nie pamiętam z jego da, filmu. Danuta Szaflarska. Kojarzysz Panią Danutę Szaflarską z czegokolwiek? Bo ja nie kojarzę się. Kojarzę tą kobietę, ale nie wiem z czego też. Zaraz sprawdzimy to. Miejsce dziewiąte. Kate Winslet. No to ja ją tylko z tego, z Titanic. O, ale teraz dla no się Pani Maggie Smith grała o, w, w Harry Potterze. No właśnie, to. I w Niani. Niania wielkie, wielki bo. Czyli Niani ma kfi. Nagrała Niani ma Jane. No troszeczkę zagrała, oczywiście. Tak. Ale wygląda na tym zdjęciu, które jest tutaj pokazane zdecydowanie inaczej. A pani Danuta Szafarska? Pani Danuta Szafarska. Ile waży kontroleński? Dobry film też polski. O tak. <coughs> tak, ile waży kontroleński fajnie, ale.. Mm. Ale nie mam pojęcia naprawdę. Rancho, właśnie z rancho. Nie w wiem. Jakaś na mnie nieznana za bardzo aktorka. Dobra, idziemy dalej, bo będziemy w kończyć. Okej. Okay. Kate Winslet? Dziesiąte! Charlie Theron. Też nie mam pojęcia, kto to w ogóle jest. Dobra, to już nie sprawdzajmy, tylko mówmy te okay. takie, Kate bardziej Lansherz. znane. Kate jedenaste. Penelope Cruz, 12. Sandra Bullock, Świetne, świetna jest aktorka, moim zdaniem. Stephen Weaver. O, no, to ta z opcji większości. Monika, Monika Bellucci, ostatnio oglądaliśmy Który? Um, nie patrzył, w dół? Czy nie, nie, czy nie patrz za siebie jakoś, tak? Aha. No, Tu dalej już... Patrz, teraz... Winona um, Ryder świetnie zagrała w przewodnej lekcji muzyki. Tak samo Angelina Jolie, to ich pamiętam najbardziej właśnie z tych... O, też.. Um, Nicole Kidman, też dosyć taka fajna. Irena Kwiatkowska o. na 27. miejscu. To była aktorka. No. Urmatuman, Uma. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego a Vincenta Jones też dosyć dobra. No, a pamiętam ją, ona w Chicago grała. No, przeglądamy pierwszą setkę, nie będziemy nawet podawać numeru, bo już tak dużo się zrobiło tego materiału. Uh, czekaj, Owlby Goldbach na 34. naprawdę świetna aktorka, moim mm -hmm. zdaniem. Um, Szczerze mówiąc, nie wszystkie. Co tu większość większości już nie kojarzy w ogóle tych. Ale no, no, wiadomo, no, też. Jest... chyba kojarzysz też. Nie za bardzo. W Armageddonie zagrała na przykład. Aha, no Córkę. tak. No widzicie, po nazwisku czasami nie kojarzę. Jak mi powie na przykład film, to już będę wiedziała, kto to jest. Nie? Um... Fade no o. Szkoda, Gabriela że Kovnacka ona mała, niestety, niestety nie zmarła. Czyli Gabriela um. Kownacka. Jakby ktoś najbardziej znany serial z nią to był... na 49. miejscu grądowała. Rodzina zastępcza. Tak, ale ona zagrała wielu innych... Owszem, po wiem, po to, no... no. Matki żony i kochanki było tam. A, wśród. to wie, to takie. Julia Roberts na 52 miejscu. Hmm, tak Mila nie? I on, Jo. Zawsze mam problem. Jo. Jobywicz. Mhm. Mil, Mila Jobywicz. Nie wiem, czasem mam problem, żeby przeczytać jakieś. No, dosyć też dobra. ale Dance. taka. Kto do kogo tu jeszcze znam? Julie Foster. O. Brytany Murphy też niestety nie żyjąca już. A tak fajnie zagrała, właśnie też właśnie przewanej lekcji muzyki. Strasznie ale, mi się rola ja podobała. z arytmetyki diabła. A to też, no to pokazywałaś mi ten film właśnie po jej śmierci, tak żeśmy oglądali film z nią. No, ja Selma mam... Hayek. Fajnie, no, fajnie no, też gra. A daleko jest, 72 miejsce. Glenn Close Meg mm, Ryan. O, Ellen Page, jest na 78. To jest właśnie ta aktorka, o której ja mówię, że ona wygląda dalej jak dziecko. <głos> Może dlatego jest tak nisko. Chociaż, o że jest Jessica Alba, ale ona słabo ma jakąś aktorkę. No, Jessica Alba to w ogóle, co, co grała rolę, to dostała Malinę. <głos> Nie wiem dlaczego. Nie lubią jej strasznie. O, tam była ta, z, z tych opowieści różnych, ta aktorka z Inga aha, aha, ja ją lubię. Podoba, podoba mi się Armamel. Dobra. Dobra. to ci powie tyle? Tyle. No niektóre są bardziej znane, niektóre mniej, no każdy z was pewnie ma jakieś inny tam. Okej, okay. doszedł nam bardzo długi odcinek. A jeszcze ten, y, będziemy właśnie powoli kończyć, bo jeszcze przed nami jest y, rozmowa, bo teraz zaczęliśmy sobie... Ale w ogóle kończmy już. Nie, dobra, powiemy o tym następnym razem, dlatego że zro... odcinek zrobił się w 48 minut. To moglibyśmy tak gadać i gadać. No to dlatego, że ty żeś wynalazł jakieś tam rzeczy dziwne. Dobrze, następnym razem ty wymyśl temat. A... Bardzo przepraszamy za usterki. Przepraszam, że tak długi nie. odcinek jest, Jaki że rozmawialiśmy tak długo mas. dobrze. Ja w takim razie już nie będę wymyślał żadnych... W następnym, następnym odcinku nie odzywam się w ogóle. Nie. Do widzenia. Nie. Nie. Nie. Ostatni raz słyszeliście mnie raz na dwa tygodnie. Do widzenia, mówił Marek. Mama Marta.